Jeśli też zakupy zrobić w mieście Jeśli też tanio, sprawnie, nowocześnie W jednym miejscu komfortowo Znasz to miejsce daje słowo Znasz się dobrze, lepiej może. Mowa o seniorze Jeśli też zakupy zrobić w mieście Jeśli chcesz tanio, sprawnie, nowocześnie Dom towarowy Senior, Plac Jagielloński 8